Pogo, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek 13. Czas na kolejną odsłonę warsztatów organizowanych przez Centrum Badań Gier Wideo UMCS, Studio Mutated Byte oraz Podcaston.eu. Tym razem usłyszycie całą prawdę o analizie gier, wykorzystaniu oktalizy i tworzeniu gier przez ludzi dla ludzi. A waszym przewodnikiem będzie Grzegorz Olifirowicz ze studia Mutated Byte. Drodzy Państwo, będziemy zaczynać. Witam na kolejnych warsztatach o tym, jak tworzyć gry komputerowe. Dzisiaj kolejny etap, czyli projektowanie. O tym opowie Grzegorz Olifirowicz ze studia Mutated Byte. A ja w swoim imieniu, czyli podcast EU oraz Centrum Badań Gier Video zapraszam i oddaję głos. Dziękuję Dzień bardzo. Dzień dobry, cześć. Powiedzcie mi, jak to dobrze słychać, tak bliżej czy tak dalej? O tak? Teraz jest okay? Tak. Dobra. Um, cześć! A! Jeszcze jedna rzecz. E, czy da się tutaj z mojej strony wyłączyć światło? To może będzie lepiej... Ja dać... jeszcze na różne ujęcia i Dobra, to ja się będę przedstawiał i, i, i może uda się to zrobić. E, jestem Grzesiek i w swoim życiu pełniłem wiele ról. E, projektuję gry. Aha. Mi się też coś wyłączyło tutaj. A, chwileczkę. Projektuję gry, piszę scenariusze do gier. Współtworzę, współtworzyłem studio Mutated Byte, gdzie zajmowałem się marketingiem, więc marketing gier i PR gier też nie są mi obce. Dodatkowo realizowałem też gry miejskie i realizowałem rozwiązania grywalizacyjne. To jest też to, co w tym momencie staram się też wdrażać jakby większą czy coraz większą część mojego życia poświęcać temu rozwiązaniom grywalizacyjnym. Jak naliczyłem, to zwiedziłem 8 krajów. Prowadziłem projekty też w całej Polsce, czy to dla NGO-sów, czy to dla organizacji studenckich. I naprawdę wydaje mi się, że dużo, dużo robiłem w życiu. A dzisiaj opowiem Wam o projektowaniu gier, ale nie będę się skupiał podczas tej prelekcji na sprawach technicznych związanych z projektowaniem. Czyli nie będziemy sobie opowiadać o kwestiach związanych z kodowaniem, z silnikiem, gry itd. itd. Zamiast tego wybrałem Wam um, temat bardziej doprecyzowany, czyli metody, konkretnie jedną metodę dotyczącą dobrego projektowania, dobrego designu. Jedną metodę, która przekłada się też na analizę gier. No i trochę o podziale graczy, tak żebyśmy mogli budować takie gry, które cieszą się zainteresowaniem. Mm, ok, jedna ważna rzecz, zanim zaczniemy. Podczas tej projekcji bardzo ważna jest uwaga, więc musicie skupić. Szczególnie męska część publiczności musi się bardzo skupić w tym momencie, ponieważ nie byłbym sobą, gdybym nie skrywalizował tej projekcji. E, także w trakcie będziemy mieć trzy quizy. Więc uwaga. A mm, on O. O i chyba jest lepiej, widać lepiej, prawda? Dobrze. E, trzy quizy w trakcie. E, w trakcie prezentacji na slajdach, nie wiem czy tam będziecie widzieć slajd, tylko chyba. Ok, na slajdach będą się pojawiały słowa kluczowe oznaczone hashtagiem e, i jeżeli wychaczycie te słowa kluczowe, to czekają na Was nagrody. E, konkretnie nagrodą jest e, zaproszenie do podcastu jutrzejszego, który mam zamiar zrobić na platformie Periscope. Więc jeżeli wychaczycie wszystkie słowa kluczowe, i zapostujecie je na Facebooku, no to dostaniecie ode mnie dostęp do tego periscope'a, do, do jutrzejszej pogadanki pogłębiającej trochę temat. Pogadanki poświęcającej jednemu narzędziu. Jeżeli kojarzycie takie biznesowe narzędzie jak Business Model Canvas, pana Osterwaldera, to wiedzcie, że jesteś taki jak Game Model Canvas, czyli cały proces pozwalający nam stworzyć dobrą grę i dobre rozwiązanie growe. Okej. Okay. Studiowałem anglistykę na UMCS-ie, a teraz sobie w grach i zastanawiałem się jakiś czas temu, e, jaki przedmiot na anglistyce, na umcs najbardziej przydaje się w tworzeniu gier. I wbrew pozorom wcale nie są to przedmioty z praktycznego angielskiego. E, wydaje mi się, że najbardziej przydała się literatura. E, a to dlatego, że to właśnie na studiach, a nie wcześniej, nie, nie w liceum, chociaż tam też analizowało się lektury, dopiero na studiach, na zajęciach z literatury e, anglojęzycznej dowiedziałem się, co to naprawdę oznacza, gdy autor powie, że okna były niebieskie. Okay, the windows were blue, to wcale nie oznacza, że okna były niebieskie, czy błękitne. Nie musi to oznaczać. Bo słówko blue w języku angielskim może oznaczać też smutek. Stąd się w ogóle wzięła nazwa bluesa, to jest smutna muzyka, nostalgiczna, taka pełna tęsknoty. Więc okna wcale nie muszą być niebieskie. Okna mogły być szarawe, byśmy powiedzieli po polsku, jeżeli chcielibyśmy przemycić tam tę warstwę emocjonalną. Szare, szarawe, szaroburę. Ok, można się pokusić o bardziej metaforyczną interpretację okna było koloru duszy mojej byłej. To już jest w ogóle tak słabo. Możemy się o krok dalej i powiedzieć, że okna były w ogóle beznadziejne i, i totalnie słabe. Ale dopiero widząc to, znając ten kontekst, i wiedząc o tym, że windows Web blue, to niekoniecznie oznacza sam kolor, możemy tam tekst zanalizować. I ta umiejętność analizy literatury pozwala także analizować gry. No i właśnie, e, analiza gier. Jeżeli potrafimy grę zaanalizować, to potrafimy ją także zaprojektować dobrze, bo zrobimy odwrotną analizę na naszym własnym produkcie. Wszystko no. mam wyjdzie fajnie i gracze będą zadowoleni z naszej gry, ale powiedzcie mi tak. Hmm. Dlaczego gracze grają w gry? Dlaczego w ogóle grają w gry? To jest pytanie do was. Dla rozrywki. Dla rozrywki. Okej. Okay. Rywalizacji. Dla rywalizacji. Dobra. Dobra, co jeszcze? Hmm? Escapezm. Hm? Ok. Okej. Aha. Pan coś.. coś. Relaks. Dla relaksu. Okej, okay. dobra. Jeszcze jakieś pomysły? Dla pieniędzy. Dla pieniędzy. Ok, gramy w gry dla pieniędzy. No, coraz częstszy. Precedens. Mm, dobra. Będę w Dlaczego? Według takiego pana Johna Randhoffa mamy 16 motywatorów. Głównych motywatorów związanych z tym, dlaczego ludzie grają w gry. Między innymi dla władzy, spełniają swoje rządze władzy, wtedy, dla chciwości, niezależności, ciekawości, dla statusu. A jednocześnie, Gra ma dawać pewnego rodzaju fan. I Randow wymienia 42 rzeczy do zrobienia, które w grze dają fan. I sprawiają, że gra jest fajna i jest dobra w graniu. To jak Randow korzysta z, z tych dwóch elementów, on bierze sobie te 16 motywatorów, bierze sobie te 42 elementy i łączy jedno z drugim. Czyli łącznie, co ja wcześniej wyliczyłem. Mamy 672 powody, dla których gramy gry. I można to wszystko dokładnie połączyć, że wytworząc waszą grę, macie do wyboru 672 powody, dla których ludzie zechcą w nią e, grać. Dobra, ale jedźmy dalej, bo to jest jedna z teorii, która powinna się przełożyć na jakąś metodykę tworzenia gier. Moje pytanie do was. Kto z was tworzy gry? No dobra, to wiadomo, nie? <śled> okay. Kuba? Dobra. To takie nieśmiałe? Tak? Nie? <grych> Nie, okej. Okay. Dobra, pytanie do tworzących gry. Co to jest model MDA w tworzeniu gier? Metodyka tworzenia gier MDA. Cukierek do tego kto wie. Okej, okay. to jest Mechanics, Dynamics. Aesthetics, czyli mechanika, dynamika, estetyka. Dobra, to teraz już powinno pójść łatwiej. Co to jest mechanika, dynamika, estetyka w grach? Kto mi wyjaśni różnicę? Kuba? A? A? Dobra, to zróbmy to razem. Co to jest mechanika? Co to jest mechanika gier? No, come on, interakcja. Cały game, w postaci, coś takiego. Dobra, czyli zasady. Zasady. A? Zasady, które rządzą w grze. Dobra, w porządku. Co to jest y dynamika? Tak, płynność. To jak te zasady reagują ze sobą, jak gracze reagują z tymi zasadami. A co to jest estetyka? Nie, to jest strona wizualna, yy, sposób przedstawienia. Nie tylko. Logika. Estetyka to, to jest warstwa emocjonalne gry. Czyli jak czujemy się grając w daną grę. Ok, przeruchmy to na przykładzie. Monopol. Ok, mechanika monopolu jest taka, że przykładowo jedna z zasad. Za każdym razem, gdy przechodzisz przez start, dostajesz e, 200 baksów, nie? 200 zielonych, taka jest mechanika. Dynamika tej gry jest taka, że niektóre rundy można przejść bardzo szybko, bo można stawać tylko na znakach za zapytania i e, dostawać dodatkowy szybkością albo rzucać całe podwójne i przejść bardzo szybko całą planszę, więc mechanika, dynamika, przepraszam, może być bardzo szybka, albo może się wlec, bo możemy rzucać cały czas oczy węża, dwie jedynki e, i posuwać się bardzo powoli po planszy. A jaka jest estetyka Monopolu? Nienawiść. Nienawiść. To jest gra, która niszczy przyjaźnie. <śmiech> Może nie tak bardzo jak Gra o Tron. Jeżeli graliście w planszówkę kiedyś, to, to jest totalna padaka. Weźcie teściową wygra wygra Grę o Tron. <śmiech> nie wyjdziecie żywi stamtąd. E, ale to jest podstawowy... OK, mechanika, dynamika, estetyka. To jest podstawowy model, jak się tworzy gry. Projektując samą grę, wymyślając sobie. Je. Okej, okay, mechanika. Mamy zasady. Takie, takie, takie. E, robimy kółko wokół planszy. Przechodzimy wokół planszy. Fajnie. Dynamika. Jak szybko to się odbywa. Jaki jest cooldown. Jak długo gracze czekają na swoją kolejkę. Jak długo coś się, nie wiem, odnawia, coś się pojawia. Ile zajmuje przejście do następnego poziomu i tak dalej. I na to dopiero wykładamy estetykę, czyli odczucia. Co ciekawe, e, z poziomu designera najważniejsza w tym modelu jest poziom gracza. <śmiech> z poziomu gracza, estetyka jest najważniejsza, bo to jest pierwsze, co gracz widzi. Czy mu się gra podoba, jaka jest, jakie są emocje. Oczywiście, że warstwa e, graficzna, to co powiedzieliście, jest też bardzo, bardzo ważna. Warstwa graficzna, narracyjna i tak to, dalej. To jest to pierwsze, co widzi gracz. Ale z punktu widzenia tego, jak gra działa i czy ona w ogóle będzie działać, to najważniejsza jest mechanika tego wszystkiego. E, Okej. Okay. Ale tak naprawdę, czy ten model pokazuje nam, co jest takiego fajnego w naszej grze, że ludzie w nią grają? To, o czym mówiliśmy wcześniej, te 672 powody, dla których ludzie grają w grę. Niekoniecznie. I ja szukając takiego modelu, który mógłbym sam zaaplikować w swój proces twórczy, w końcu natknąłem się na coś takiego, co zbiera całą tą warstwę, otoczkę estetyczną plus warstwę mechaniczną. Dodaję jedno do drugiego i sprawia, że całość jest i do przetrawienia, bo nie mamy tam 682 elementy, tylko 8 elementów zbiorczych, którymi powinna się do dobrego. I ten model nazywa się oktalizą. I to jest coś, co dzisiaj chciałbym poświęcić większość tej, tego mojego wystąpienia. Coś, co bardzo, bardzo Wam polecam. Ok, zanim do tego przejdziemy. To jest twórca Octalizy, nazywa się Yukai i. Kilka lat temu, na liście y, tak zwanych guru gamifikacji, jest taka lista, możecie sobie wyszukać, gamification, chyba net, y, chyba taka końcówka stronki. Y, oni robią guru gamifikacji i jeszcze kilka lat temu y, UK był na 40 miejscu, a teraz jest w pierwszej dziesiątce jest chyba na czwartym. Y, po tym, jak wymyślili narzędzie oktalizy. Narzędzie, w którym nie tylko zbadacie dowolną grę, nie tylko zaprojektujecie dowolną swoją grę, tak, żeby miała na sens i żeby gracze w nią grali, grali, żeby im się podobała. Ale też będziecie mogli zbadać na przykład usługi biznesowe. Ale dobra, biznes was nie interesuje, rywalizacja was nie interesuje. UKI wymyślił Octalizę, która składa się z ośmiu tak zwanych core drives. Głównych motywatorów, głównych popędów ku temu, że graczom się coś podoba. W tych ośmiu drive'ach mamy ponad 100 technik, związanych z grami. Ale co jest najważniejsze, to to, że robiąc oktalizę, przygotowując ją, czy przygotowując gry e, z wykorzystaniem oktalizy, najważniejsze jest pytanie, co czuje gracz w tym momencie. Czyli jakie odczucia w, y, dane techniki, czy dane Core Drives wywołują u gracza. Co jest jeszcze fajnego, to samo narzędzie jest objęte licencją Creative Commons, więc wszyscy mogą z tego korzystać. I to jest no, bardzo fajne moim zdaniem. Ok, przejdziemy sobie teraz przez te 8 drive'ów, tak żeby sobie omówić całe to narzędzie krok po kroku. I pierwszy taki motywator główny to jest meaning and calling, czyli to jest powód, dla którego gramy. Tam często się dodaje epic meaning, czyli to jest coś epickiego, epicki powód, dla którego gracz czuje, że gra jest dla niego ważna. Czym to można osiągnąć? Tak jak widzicie tutaj na bullet pointach, Dzisiaj zastanawiałem się, czy umieszczać w ogóle te bullet pointy na prezentacji, bo wszystkie poradniki mówią, że bullet pointy są f i nie powinno się ich dawać, ale są. Cóż. Um, jak, jakich technik możecie użyć, żeby Wasza gra wydawała się epicka i z, żeby miała znaczenie dla gracza? Po pierwsze narracja. drugie elitarność, jeżeli gra dotyczy konkretnej grupy osób e, albo jeżeli jest skierowana do konkretnej grupy osób, to, to jest bardzo na plus. Potencjalni gracze będą bardziej doceniać taką grę. E, szczęście początkującego to jest też przykładowy, kolejny, bardzo fajny e, sposób, bardzo fajna sztuczka i technika na zwabienie gracza na samym początku. Dobra, co to jest szczęście początkującego? No, mu się wygrać. Na samym początku, nie? Okej. Okay. Jeżeli podchodzicie do jednorękiego bandyty i pociągacie... i ze złotówki zrobiło nam się... Zrobił się on 20 złotych, no to co, to nie jest wasz dzień? No jest, jest, <głos> yes. jeżeli zaczynacie grać w jakieś MMO, albo w jakiegoś RPG, i nagle e, dropi wam, znaczy wylatuje wam z jakiegoś potworka e, mieczyk, który jest w ogóle uncommon, albo jakiś real, w ogóle jest rzadki, no to kurczę, ale on Nie, ten fuks to jest estetyka, a to było wszystko zaplanowane. E, ale dla gracza to jest bardzo super, on to docenia. To jest gra dla niego. Okay. Współtworzenie. Współtworzenie gry, kiedy mam na coś wpływ, szczególnie w grach e, online, w multiplayerze, e, lub jakiś wyższy cel. To się wiąże trochę z narracją. Oczywiście to nie są wszystkie techniki, jakie możecie użyć, w, e, żeby zapełnić ten motywator. To jest tylko część, ale jedziemy dalej. Okay. Accomplishment i development. Czyli poczucie rozwoju. To są wyzwania stawiane przed graczem, Zadania, które ma on wypełnić, i to jest rozwój gracza. Coś, co potocznie nazywa się też pointyfikacją, czyli dawanie punktów, leaderboardy, jakieś rankingi, badge i achievementy w grach. Są tu też bossowie, jeżeli mowa o narracji, o jakiejś dynamice w grach. Każdy boss w grze to jest pewien milestone, który otwieracie. W Tetrisie nie ma bossów, ale są poziomy, a to działa tak samo. Po kolejnym bossie, po kolejnym poziomie czujemy, aaa, oh, poszedłem do przodu, jest fajnie, jest dobrze. Gracze to lubią. Jedziemy dalej. Empowerment of creativity i feedback, czyli pole do popisu dla kreatywności. I natychmiastowy feedback. Gry w ogóle, powinniśmy to też zaznaczyć, że gry bazują na tym, że coś robię i dostaję feedback. Coś robię dobrze albo coś robię źle. Próbuję. I natychmiast dostaję ten feedback, jeżeli podejdę do jakiegoś bossa w grze MMO sam, przegram, no to wiem, że to nie jest dobra droga, że potrzebuję jakiegoś healera. Nagle się okaże, że potrzebuje tanka, potrzebuje całego party. Mało tego, ta party musi mieć odpowiednią technikę, żeby pokonać jakiegoś bossa i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kreatywność, to jest próbowanie, to jest natychmiastowy feedback. Evergreen Mechanics, czyli wiecznie żywam mechanika, jak myślicie, co to jest? Kto mają klocki LEGO w dzieciństwie? Ok, Zobaczcie jaką mechanikę mają klocki LEGO. Dostajecie zestaw klocków. I możecie z nich zbudować wszystko. Ok, Nie ma tam... Minecraft. Dziękuję. <głosy> <głosy> ok, tak samo. Dostajecie piaskownicę, w której możecie bawić. Nic was nie ogranicza. Tam nie dodaje się nowych feature'ów, nie dodaje się nowych elementów. Oczywiście, że się dodaje z względów marketingowych, ale dobra, my tutaj nie o marketingu. O samej mechanice. Jest to Evergreen wiecznie zielona. Rzucacie raz, ona jest cały czas żywa. E, boostery wszelkiego rodzaju, e, które gracz może wykorzystać w dowolnym momencie. E, nieliniowość fabuły, otwarte światy. To jest też coś, co gracze lubią i technika, która nazywa się General Scarlet, um, Ktoś słyszał? Jeżeli nie, czy na rozkarot, to jest taki wybór, który jest y, uberważny dla całej rozgrywki. Przykładowo, jeżeli na samym początku zdecydujecie, że tworzycie so, swojego... Y, o, jeżeli graliście w Shadow Ascina, macie tam drzewko rozwoju, y, to możecie pójść y, albo w walkę, albo w y, skradanie, albo w y, no, obronę w życie, w tankowanie. Y, y, i to jest General Scarrot polega na tym, że jeżeli na początku wybierzecie którąś z tych dróg, to jeżeli, jeżeli chcecie być w czymś naprawdę dobrze, no to idziecie cały czas tą drogą. Ale jeżeli weźmiecie sobie skrytobójstwo, pójdzie, będziecie tym skrytobójcą i rozwiniecie przodą asasynię, swojego asesynka jako skrytobójcę, to to determinuje w jakiś sposób waszą dalszą rozgrywkę, sposób waszego grania. To, jest, to są ważne powody. A, czy. Ważne, ważne metody i sposoby, w jakie gracz może wpłynąć na rozgrywkę. Jedziemy dalej. E, następny core Ownership i possession. E, czyli poczucie posiadania czegoś, akumulacji i opieki nad czymś. E, wszelkiego rodzaju wir wirtualne dobra. E, również z wirtualną walutą, którą pewnie nienawidzicie, tak jak wszyscy gracze z Polski. E, ale ogólnie gracze to lubią. Ok, tworzenie czegoś od zera czy postaci czy miasta, czy rodziny w Simsach. Wszystko jedno. Protekcja. Jeżeli dostajecie coś... Um, ok, wyobraźcie sobie taką grę. Sprzedaję pomysł na grę teraz. Dobry pomysł na, na mobilną. Um, gra pod tytułem y, Owce i Wilki. Dostajecie swoje spado owieczek i macie je przeprowadzić przez łąki górskie z jednego, z miejsca A do miejsca B. W tym czasie atakują Was wilki. No to to są Wasze owce. OK, musicie poczuć, że się tym opiekujecie, jeżeli mieliście kiedyś tamagoci, to samo, nie? ja pamiętam w gimnazjum i w podstawówce każdy miał tamagoci i każdy na matkę sprawdzał kiedyś co jeść, bo każdy na się zdarzało, że ich tamagoci zawsze na, na okie chciały jeść. OK, monitoring, patrzenie jak to się wszystko rozwija, śledzenie tego i tak dalej, czyli kolejna ważna rzecz. Social influence Relatedness, to jak możemy się odnieść do środowiska, w którym jesteśmy i jak duże ciśnienie a, od strony środowiska mamy w naszą stronę, żeby zagrać w grę. Innymi słowy, wszyscy chcą tego, co wszyscy. Jeżeli każdy to ma, to każdy tego chce. Przykład iPhone'y. Pierwszy z brzegu. A, co tutaj można wykorzystać? Poznawanie ludzi przez grę. A, czyli wszelkie MMO, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Chwalenie się tym. E, Pochwal się na Facebooku, że dostałeś nową krowę w Farmville. Uhu. E, ekonomia wdzięczności. Ktoś dał ci jakiś prezent. E, czujemy się zobligowani do tego, że ok, pomogłeś mi, to teraz ja pomogę tobie. To jest też ważne i to, te, to jest też element, który działa na graczy. Kwestie e, grupowe. No chociażby. Kolejna rzecz. Kwestie grupowe są o tyle fajne, że mm, pełnisz w nich jakąś rolę. I yy, wypełniając questa grupowego, nie tylko liczy się to, żeby wygrać, żeby wypełnić tego questa, ale liczy się to, żeby nikt nie miał do Ciebie wątów, że coś poprawiać po drodze i że coś zrobiłeś źle. Więc musisz dobrze wypełnić swoją rolę. I to jest też super, super fajne i super ważne. OK. Scarcity Impatience, czyli niedostatek czegoś i niecierpliwość. Gdy czegoś jest mało, to to zyskuje na wartości. No. Prosta zasada ekonomiczna wręcz. Jak to się przekłada na gry? Na przykład takimi technikami jak Appointed Dynamics, czyli odbierz dzisiejszy prezent. E, okej, okay, pytanie do was. Kto ma na komórce taką grę, która codziennie wysyła e, pusze, notyfikacje i mówi okej, okay, dzisiaj zagraj w grę, to odbierz sobie 20 klejnotów. Widzieliście coś takiego, czy, czy... Headstone. nie? nie? Headstone. Na przykład, nie? Ja teraz gram w Major Minions i codziennie też mi wyskakuje, ja odbierz 20 klejnotów, 50 klejnotów. To jest o tyle fajnie zmechanizowana gra, że te klejnoty są super, super ważne i super, super pomocne, więc jeżeli ja nie wejdę danego dnia, no to przepadnie mi tych 50 klejnotów, więc czuję się zobligowany do tego, że no kurczę, no taka okazja, nie może się zmarnować, no to gram. Okej, okay, Kantam, odliczanie, to samo w kwestiach e, wszelkich licytacji na przykład, y, ograniczonych wejść i tak dalej, i tak dalej. Limited access, to, samo, to, to sam efekt. Dobra, nieprzewidywalność i m, ciekawość. Co jest dalej w grze? Co jest dalej, a co jest tutaj? Y, gracze lubią wszelkiego rodzaju easter -eggi. Uwielbiają je odkrywać. Y, robią potem filmiki z tego, wrzucają to na sieć, i tak dalej, i tak dalej. Y, liczą się też losowe nagrody, czyli klatka skinera. Na pewno słyszeliście o klatce Skinnera. To nie, zasłuchamy. Okej, okay, dobra, klatka Skinnera. To jest naprawdę bardzo, bardzo podstawowa rzecz w, w tworzeniu gier. Był sobie kiedyś taki facet, nazywał się BF Skinner, znaczy miał inicjały BF, a na nazwisko miał Skinner. E, I on zrobił kiedyś taki eksperyment. Otóż wziął szczury i pozamykał te szczury w pudełkach. Ale te pudełka nie były zwykłe, e, one tam miały dozownik jedzenia. I za każdym razem, jak szczur naciskał taki przycisk, to dostało jedzenie. Ale nie zawsze było to tyle samo jedzenia. Raz dostawał tego dużo, że starczyło prawie na cały tydzień, a raz nie dostawał wcale albo jakieś okruszki itd. itd. Co, się, co się stało? Okazało się, że szczur kompulsywnie naciskał ten przycisk. Bo nie wiedział, kiedy dostanie ile. I był strasznie ciekawy, kiedy dostanie ile. Co jest jeszcze ciekawsze, ten sam proces działa na ludzi. I jest bardzo, bardzo wdrożony w naszą podświadomość. Przykład, Jesteście w kasynie. I mijacie cały rząd jednorękich bandytów. Mm, ok, intelektualnie jesteście w stanie y, pojąć to, że kasyno jest tak ustawione, że zawsze wygrywa. To nie wy wygrywacie, zawsze wygrywa kasyno, nawet w tym jednorękim bandycie. Więc intelektualnie jesteście w stanie obejść jakby ten podświadomy mechanizm. Ale podświadomie, kurczę, no pociągnąłbym, a może wygram? Okej, okay, a teraz wyobraźcie sobie, że tam już ktoś wrzucił tą złotówkę, ktoś wrzucił ten żeton, ale nie pociągnął. I przechodzicie koło takiego jednorękiego bandyty i on już jest gotowy, i wystarczy tylko pociągnąć. Kto, kto pociągnął? No Nadzielowi. <grych> no, proste, nie? OK, to jest klatka Skinnera. W grach bardzo często się to wykorzystuje. Szczególnie, jeżeli ktokolwiek z was e, grał w e, gry ala la kasyno jakiegoś jednorękiego bandyta, nie wiem, na komórce chociażby. To jest dokładnie ten sam efekt albo skrzynki w cs Dostajemy jakąś skrzynkę, nie wiem, co tam jest, może, to, no, może się trafi jakiś rare, nie? Diablo, chociażby, to samo. Nie? Zbieracie jakieś tam itemki, ale nigdy nie wiesz, co ci wydropia. Ok. Efekt wyroczni, czyli coś takiego, że niby wiemy, dokąd to prowadzi, dokąd prowadzi ta historia, ale i tak nas to ciekawi. Przykład Mass Effect, pewnie znacie w Mass Effect'cie od samego początku, bo wiadomo, co się stanie. No come on! Co już nie niewiarze jest Shepard. Shepard dostaje e, z, z wizję do głowy, która mu przepowiada, jakby przyszłość. No, wszyscy wiedzą, jak to się zakończy. Ale to jest moja ulubiona gra, więc e, te, to, to też działa. No, tak jak cały storytelling, szczególnie storytelling wi wizualny, ten, który nam się pojawia w postaci filmików, komiksów i tak dalej. Niekiedy możemy grać, żeby odkryć kolejną część historii. Dobra, i ostatnia rzecz. E, losy na avoidance. Zdrada i oszukanie z poprzedniego? zdrada i oszukanie. Okej. Okay. Jasne. Pewnie, że tak. E, dobra, co mi powiesz o zdradzie i oszukaniu? Jak to można wykorzystać? Co, co to powoduje? Zaskoczenie gracza, jeżeli ktoś mu wbije na szpecu. O, pewnie, że tak. Okej. Okay. Przykład? Okej, okay, okej, Czy to możliwość żeby jeden zdradzić drugiego? Czy ktoś w jakiś grach online? Na przykład, nie wiem, w mi, że jeden też może założyć sobie jeszcze później go załatak robić. Czemu nie? A, a jak ty sobie pomyślisz, że to ty chcesz robić już w pracy? No pewnie. No, no pewnie, okej. Znaczy się raz, trzyma między innymi. Dobra, pewnie, pewnież że tak. Zdrada i oszukanie. Jeżeli, okej, okay, macie jakąś tam grę? Nie, gracie sobie gracie? Um, pamiętam, że chyba najbardziej um, taki uderzający efekt narracyjny był w Bioshocku. Um, więc bez spoilerów, ale jeżeli gracie sobie w Bioshocka, um, gracie, gracie, gracie, odkrywacie tą historię, co się dzieje, dzieje, dzieje i nagle w momencie kulminacyjnym okazuje się, że wszystko się wraca do góry nogami. Okay. To był leciutki spoiler, taki leciutki. Um, Dobra, los i e, avoidance. E, czyli uniknięcie um, jakiejś straty. Gdy czegoś jest mało, zyskuje to na wartości i boimy się tego stracić. E, czyli to jest fear of missing out. Jeżeli dostajecie zaproszenie do jakiegoś rajdu na MMO, no to nie wiadomo, co się Wam może trafić, więc lepiej być tego dnia w domu i lepiej zagrać e, i, i, i pójść na ten rajd. E, Sanko's Tragedy. To jest taka technika, gdzie budujecie coś od zera i włożyliście już tyle, Sił, energii i tyle czasu w budowanie tego, że po prostu żal odpuścić. Przykład? No, no, will, nie? Pierwszy z brzegu. E, SimCity. Simsy w ogóle. Simsy wydawało mi się taką głupią grą. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Simsy. E, siostra moja grała w Simsy i nie widziałem sensu, bo nie widziałem końca tej gry. No, ale dobra, załóż sobie rodzinę, zbuduj sobie dom. No dobra, założę zbudowałem i był taki grzesiek chodzący i całkiem fajną hołubkę miał. E, a potem się zatrudnił jak nawet dziennikarz. A potem został na czernym. a potem miał więcej przyjaciół i w końcu już byłem tak blisko, żeby zrobić karierę do końca, że po prostu przychodziłem i grałem w simsy. A przecież tak nie, nie, nie lubiłem tej gry, ale bałem się, że ten cały... Ta cała energia, którą włożyłem w tworzenie mojego wirtualnego grześka, po prostu przypadnie. Eee, co jeszcze działa na graczy? Wiktium, Visual grave. To jeżeli macie jakąś e, reprezentację tego, że wam się nie udało. Nie zrobiliście czegoś, więc dostajecie... wnerwujące. Okej. Okay. Że... Okay. Skawy wtedy jeszcze bardziej wnerwujące. Jeżeli czegoś nie zrobicie w grze, to dostajecie... OK, Scarlet Letter. To jest wyrażenie, które wywodzi się właśnie z literatury anglojęzycznej. Książka o dziewczynie, która w czasach wczesnoamerykańskich miała romans z księdzem. I to wyszło na jaw. Oczywiście tam w i te sprawy nie miały takiego rzeczy wyjść na jaw, więc ona dostała taką literkę, którą musiała cały czas nosić. I wszyscy wiedzieli, co ona zrobiła. I w grach możemy wykorzystać ten sam efekt. Jeżeli gracz czegoś nie zrobi, to zostanie potem karę w postaci dobra, czegoś nie zrobiłeś, więc teraz choć z tą literką i wszyscy wiedzą, że się słabiak. Dobra. I status quo slot. E, czyli e, strach przed utratą status quo. E, to jest trochę coś podobnego jak Stanko's Tragedy. Może na mniejszą skalę i może trochę w e, innych okolicznościach. Albo jeżeli chcemy coś przyspieszyć, albo jeżeli nie chcemy na coś czekać, po prostu jesteśmy leniwi, zbyt leniwi, żeby coś zrobić. Więc uciekamy się do forteli. I albo gramy więcej, albo chcemy na przykład więcej zapłacić, albo chcemy dać lajka, albo chcemy zrobić jeszcze więcej rzeczy. Dobre, przetrawione? To było 8. No to teraz quiz. Quiz numer 2. Wymieńcie wszystkie core drives. Można czytać? Można. Co było? Bywali. Wszystkie 8. Uh, meaning and Calling, Accomplishment and Development, Empowerment of cre Creativity and Feedback, um, Ownership and Possessions, uh, Social Influence, Relatedness, Scarcity... Nie uh, ja mogę się już podać... and productivity, uh, Loss and Avoidance. Tak jest. Zostać pierkę? Dostajesz baczynka mojego ulubionego słuchacza, Ale, albo... Okay. Dużo jak jak Pomyślimy nad tym. Jeszcze jest jeden quiz. E, dobra, tak jest. Okej, okay, lecimy dalej. E, co jest jeszcze ciekawego w Octavizie? E, Oktaliza ma takie narzędzie. Ono jest dostępne online, ale możecie sobie równie dobrze zrobić na kartce. Zrobić coś takiego w takim heksie, jakby z... podpisywać sobie te elementy i zaznaczyć... Okrego. Dziękuję, octagonie. E, I zaznaczyć, który element i jakie techniki wchodzą w dany element. I co jest ciekawe, e, jeżeli popróbujecie to tak jak w ten sposób, e, w, w takiej kolejności jak jest w standardowym modelu, to lewa strona, tak zwany lewa strona umysłu oktalizy, prawa jest... no właśnie to prawą, to się przekłada na motywację zewnętrzną, i wewnętrzną. Ta lewa strona to jest zewn zewnętrzne motywatory, dla których gracze grają w jakieś gry, żeby coś osiągnąć, żeby coś mieć, żeby coś dostać, e, coś e, niecodziennego i tak dalej, i tak dalej. Po prawej stronie są wewnętrzne motywatory. Dobra, pytanie do was. Co jest ważniejsze? Zewnętrzne czy wewnętrzne? Kto myśli, że zewnętrzne są ważniejsze w, w grach? Wewnętrzne są. Dobra, a które, kto myśli, że wewnętrzne? Dobra, kto ma jakieś inne zdanie? Każdego po trochu. Każdego po trochu. Taki, taki jest król. Ważne jest to, żeby jedna nie przeważała nad drugą. Bo jeżeli macie za dużo tych motywatorów, e, we własnym pomyśle growym, za dużo macie tych motywatorów zewnętrznych, czyli tej, tej lewej strony, e, to gracze pomyślą, że jesteście taką zingą I, i tylko liczy się dla Was przyciągnięcie jak największej ilości kazzłbalowych graczy. Którzy będą płacić jak najwięcej hajsu na waszą terę. Ale jeżeli z drugiej strony będziecie mieli za dużo tej motywacji wewnętrznej, no to zostaniecie scharakteryzowani jako typowe studio indie, w które gra w, w, w, i które wypuszcza gry, w które gra 15 osób. Więc to, to, to też nie o to chodzi, prawda? Dobra, lecimy dalej. Gdy sobie podzielicie to poziomo na pół, to na górze macie yy, biały kapelusz kamifikacji, a na dole macie czarny kapelusz. To jest ta dobra, Czyli jasna i zła, czyli ciemna strona motywacji. Tak jakby motywacja do i motywacja od. Motywacja do, chcemy coś osiągnąć, chcemy coś e, przeżyć, liczy się dla nas e, pozytywne wartości, pozytywna przygoda, i tak dalej. Negatywna strona, e, robimy coś, żeby uniknąć czegoś. No i znowu, pewnie to, to już się domyślacie, że nie chodzi o to, która część jest najważniejsza bo chodzi o jakąś równowagę i żeby one się raczej dopełniały, a nie żeby jedna strona przeważała nad drugą. Mm, ale okej, okay. jeżeli ten Black Hat Gamification jest tym negatywnym, tym złym, no właśnie, to czy on jest naprawdę tym To jest takie pytanie podpucha, bo już wiadomo, wiadomo że powiem, że nie, prawda? Bo można mieć dobrą motywację od zrobienia czegoś. Przykład, dobra, przykład może nie growy, ale przykład biznesowy. Jeżeli macie biznes lekarski, czy jakiś, nie wiem, badań genetycznych na przykład, to dlaczego ludzie w to idą i robią sobie te, te, te, te badania genetyczne, albo idą do lekarza i robią jakiekolwiek badania? No raczej, żeby uniknąć jakiejś choroby, albo pozbyć się czegoś niechcianego, jakiejś, nie wiem, nawagi, problemów zdrowotnych i dalej. Więc to jest takie dobre wykorzystanie tej złej motywacji, czyli motywacji do unikania. Okej, okay. Analiza na przykładach. Yy, Diablo 3. Yy, Okej, okay. co, co można powiedzieć o, o tym wykresie? Jest taki trochę raczej wyważony. No, co sądzicie? Się Już w się burz mózgów. za mała w Dobra, mogę to wysłać mailowo potem. Czy to jest dobra nagroda dla do ciebie? <grystanie> Okej, okay. Diablo 3 jest całkiem, całkiem wyważone, um, bo ich historia jest ważna, bo ratujemy tam świat, tak, mamy trochę ciągłość z Diablo dwójki i tak dalej, i tak dalej. E, mamy opcję multiplayerową, gdzie możemy poznawać na ludzi, nam sobie pomagać i tak, tam mamy e, unpredictability, czyli randomizację potworków, One się wspomnują, co, co każde wyjście, na jakiś i tak dalej, No, wszystko fajnie. No, a teraz przejdźmy do elementów, które się pojawią już kilka razy, do zęgi, czyli do FunWin. Dobra, i co mi powiecie o tym? OK, więcej punktów. Okej, co jeszcze? nie Nierównowaga występuje. Dobra. E, komentarz co do ilości punktów. Jeżeli e, wyklikacie sobie w Google narzędzie Octalize Online, Octalize Tool, no i tu wyskoczyć, to uzupełniając e, ten diagram, e, to ma będzie od razu podliczało punkty. Ile coś, się, jaką ma wartość coś punktową. E, tak. Natomiast nie punkty są tu najważniejsze, ale właśnie to, czego jest, najmniej w Oktalizie. I czego to jest najmniej? Unpredictability. Eee, czyli tego, że nie wiemy, co się stanie za chwilę. I w zasadzie to m, tylko możemy czekać na jakieś, nie wiem, bonusy codzienne, gratisy, które nam wyskoczą w Farouville. Eee, natomiast, co jest jeszcze ważne, to popatrzcie, jak bardzo rozciągnięty jest tutaj element avoidance, scarcity, ownership. Eee, i Zynga generalnie w swoich gierkach ciągnie w stronę tej Black Hat Gamification, czyli e, tej motywacji graczy do tego, że jeżeli oni już coś zaczną robić, to żeby ich zatrzymać jak najdłużej. I żeby oni grali non-stop w to i wydawali coraz więcej hajsu na to itd., tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. E, za to zresztą są krytykowani w sumie słusznie. Okej. Okay. Pytanie numer 3 do was, y, jako twórców gier. Był sobie taki pan, Bartl, nazywał się, i stworzył y, też bardzo podstawową rzecz dla twórców graczy, czyli typologię graczy Bartla. Czy ktoś mnie słyszał? Coś tak. Coś tak. O, Kuba, słyszał. Dobra, dawaj, dajesz. A czy chodzi ci o cztery typy, czy tą rozszerzoną wersję 16? Cztery. Cztery, no to tak. Zabójcy, czyli tacy, Połącznicy, czyli znaczna część, znaczna większość nas, to są osoby, które po prostu chcą miło spędzić czas. Są so jeszcze zdobywcy, którzy chcą zdobyć powiedzmy achievementa jakiegoś dannego, bądź wenty, item. I odkrywcy, którzy chcą znaleźć coś w grze czegoś, czego nie znalazł w innymi przedmiot. Bardzo dobrze. Nie, yeah, super, bro. No. Dostajesz drugiego paczyka. <grym, grym, grym>, a... Tak jest, na portfolio. Eee, Okej, okay, tak, dokładnie. Eee, bardzo zrobił taki podział na cztery rodzaje graczy badając graczy mudowych. Kojarzycie co są mody? Co są mudy? Nawigacje. Pierwotne MMO RPG. No tak, pierwotne MMORPG. To są takie RPG pisane, ale przez sieć. Okej, okay? nie wyświetla nam się nic graficznego, tylko samo opisy się wyświetlają i piszemy sobie, że chce iść prosto, chce iść w lewo i tak dalej. On przebadał tych graczy i wyszło może, że to są takie cztery podstawowe typy graczy i rzeczywiście tych socializerów, czyli ludzi, którzy grają w to, żeby poznać innych i żeby przeżyć coś z innymi, takich ludzi było najwięcej, ponad 80%. Przez długi, długi czas ta typologia graczy Bartla funkcjonowała, miała się dobrze i każdy z niej korzystał. Jeżeli e, weźmiecie sobie do ręki książkę na przykład Pawła czytał rywalizacja, o której pewnie słyszeliście, słyszeliście? nie? Taka żółta, swego czasu dosyć znana. To on tak też bardzo powołuje się na, na Bartla i proponuje, żeby stosować w tworzeniu gier jakichkolwiek, stosować typologie graczy Bartla, tak żeby każdy z tych rodzajów graczy znalazł coś dla siebie, a mając na uwadze to, że najwięcej jest tych socializerów. Wszystko w porządku. Aż do roku 2012, gdzie sam Bartl występuje na jednej z konferencji i mówi y, słuchajcie, bo tak to do, do kichy jest ten poziom mój, co zrobiłem. I nie używajcie go, <śmiech> <śmiech> chyba że projektujecie MUDA, bo on się nadaje tylko do MUDA, a do pozostałych typów gier to, to się nie nadaje. Mimo to, mimo to, da się wdrożyć również w typologię graczy Batmana i trochę naciągając teraz fakty, spróbujemy sobie tak zrobić. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedna rzecz. E, jakie są etapy grania w grę? takie, to co zresztą są cztery najważniejsze. Jest discovery, czyli odkrycie danej gry, jak przyciągniesz nowego gracza do tego, żeby zagrał w tę grę. Jest e, onboarding, czyli uczenie, tutoriale, e, wdrażanie. Scaffolding, e, trzeci etap, czyli e, szlifowanie tych umiejętności, które grze są potrzebne. No i ending. Czyli to, że jeżeli gracz przyjdzie na waszą grę, to żeby wyszedł zadowolony i, i wszystko mu się podobało. No dobra. I teraz, znając te etapy i znając potrzeby różnych graczy na różnych poziomach. Okej, okay. ja widzę, że to, to jest trochę nieczytelne, ale zapewniam was, że mogę wam to wysłać. Jeżeli ktoś zechce, to czemu nie. A, ale też możecie to znaleźć na, na internecie, bo tak jak powiedziałem, Oktariza jest na Creative Commons jest open source, um, więc jest ogólnie dostępna. I mo co możecie zrobić? Możecie potraktować Waszą grę jako cztery różne gry uh, i tak ją zaprojektować, używając różnych konkretnych technik estetycznych, żeby Wasi gracze byli uh, zadowoleni na różnych jej poziomach. Żeby ka każdy typ gracza znalazł coś dla siebie. Uh, więc. Y i dla ciwersów jest na samym początku ważne co innego niż dla eksplorerów, niż dla socializerów i i tak dalej. I warto mieć to na uwadze, projektując wasze gry. Dobra. Ode mnie to chyba tyle, jeżeli chodzi o i graczy, i oktalizę. Um, dobra, i pytanie do was. Czy to, o czym ja tu opowiadałem przez... nie ja mówiłem? niecałe godzinę. Czy to miało sens dla was? Czy miało wartość? <gry> znaczy wydaje mi się to fajne. Trzeba by to było tak naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo skomplikowane narzędzie. Trzeba by było mi mocniej gryźć, żeby je ocenić, ale myślę, że to ułatwiło jakby ogarnięcie o co mniej więcej chodzi. Więc, mhm. Czyli czego potrzebujesz? E, siąść do tego i przeczytać ten tekst cały, który tam prawie, na chwilę tylko gdzieś tam się występuje, nie? Aha. Ale to nie to nie z uwaga na ciebie, to się wypadło fajnie, ale mówię, że to jest fajny wstęp, ale wydaje mi się, że żeby jakoś ocenić, to na nie tak. Dobra, ale tworzysz gry, tak? Robisz? Albo masz przynajmniej? staram się. Staram się Dobra, a w coś możemy zagrać w ogóle twojego? Tak, żeby to było na sieci, to nie, ale, ale, ale. A w sumie to nie się. Dobra, i co? I myślisz, że mógłbyś zrobić taką analizę oktalizę swojej gry, swoich pomysłów i produktów? Na pewno spróbuję, nie? A nie wiem, co... To... Dobra, a kiedy? <laughs> eee, nie wiem, no ale jakoś od tego siadę sobie, nie mogłem. Powiedzieć. No, czyli? Chcę, żebyś y, tak? Tak. Eee, to może być w tym tygodniu. Może być w tym tygodniu? No, może być. Czyli, ale to równie dobrze może być dzisiaj. Nie, nie może. Nie może być dzisiaj. Może być jutro? W weekend. Może być weekend? Tak? tak? Czyli tak. to niedzieli. Co, co? Do niedzieli, czyli zrobisz coś takiego. Dobra. Dobra? Okay. Dobra. A przecież mi na fejsie? Mm, spoko. No to dobra, to jesteś. O czym zamieniam, że te to nie boisz. jakieś bardzo wielkie rzeczy, nie? Więc z tamtej analizy to będzie nie, nie no, tak rozgrywnie. Ale Dobra, <zujesz> okej. Okay. Dobra. Okay. E, dobra. E, macie jakieś pytania, w czym Wam mogę pomóc? Czy ja mam mały, bo dla mnie to było y, bardzo dużo wiedzy i tej i ciekawe ile czasu Ci zajęło pochłanięcie tej wiedzy? Wiesz co, ja się zafascynowałem tym, hmm, w zasadzie gdzieś od początku lutego. Zacząłem szukać różnych informacji i e, w tym momencie przerobiłem, w ogóle wy, wywodząc się trochę ze świadka startupowego, to przerobiłem Octalizou e, wszystkie biznesy, jakie znałem i wszystkie ngo jakie znałem, więc trochę tego porobiłem. No i w tym momencie co? Wysłałem do, do UK'a, czyli do twórcy um, swoją analizę serwisu Patreon. Ja pe pewnie Ukai'a się jako twórca mediów. Uh, to jest taki Kickstarter dla twórców. Um, no i zobaczymy, jeżeli przejdzie jeżeli się spodoba, no to będę certyfikowanym pierwszopoziomowym oktalizatorem, ale to zobaczymy za jakieś 2-3 tygodnie. Więc uh, ile mi to zajęło? No gdzieś około 20 dni, tak? Przekopanie się przez te materiały, które są dostępne, i przerobienie tego na tyle, że yy, odnalazłbym się jakoś w tym, ale brzydko też się da. <grystanie> <grystanie> Dobra, co jeszcze dajcie? Hmm? Jasne. Yy, w ogóle hmm, to było tak, że yy, w pewnym momencie twórcy i analitycy zaczęli podważać to, co powiedział Barton, co yy, on, on sobie jakby przywłaszczył trochę ten termin, tę typologię całą i wszyscy mówią o typologi Bart! Super. No ale ktoś yy, poszedł po raz do głowy i pomyślał sobie, hej, ale to się nie sprawdza w grach na przykład sportowych, albo w albo w Serious Games. Też nie sprawdza, a masz teraz, pojawiają się coraz to nowsze gatunki yy, i albo trzeba tą typologię modyfikować, albo w ogóle robić coś innego. Yy, w 2015 bodajże roku yy, chyba Harvard w yy, kooperacji z jakimś innym Dobra, nie, nie będę ściemniał, miał, ale e, na pewno były takie badania, które pokazywały, że tych graczy jest tak naprawdę 32 rodzaje. I to było takie podwójne kółko. Jedno się zawierało w drugi, że tam są i naukowcy, i odkrywacze, e, e, i testerzy, i w ogóle cała masa graczy tak naprawdę. Więc w zależności od tego, o jakim gatunku mówimy, tak różnych typologii w różnych proporcjach e, tych graczy możemy się tam spodziewać. I dlatego też bardzo wycofał się trochę z tego początkowego swojego pomysłu. Myślę, że to jest związane głównie z postępem tego medium, z rozwojem. Ok, a czego pytasz? Ja? Mhm. A, bo ostatnio się tak zainteresowałem tworzeniem gier i No. będę powoli zaczynał tworzyć swoją pierwszą gierkę. Ale... Okay. Opowiedz sobie. Co? Opowiedz tym. Amulet i wrócić z powrotem. No i przy okazji trzeba było tam jeść, levelowało się. I gierka była na tyle fajna i na tyle trudna, że mi się jeszcze nie, nie udało zejść na sądu. Dobra, i gdzie się pojawiało tutaj, dlaczego e, zapytałeś o tych no, e, znaczy, znaczy To mi pomogło akurat, że nie są to tylko jedni, Okej, okay. czyli e, to o czym powiedzieliśmy miało dla ciebie wartość? Tak, tak, tak. Tak? Mm -hmm. Okej. Okay. Na jakim etapie produkcji jesteś? A, nie, na razie to, to się uczę unity. Przy unity. Dobra, ale pomysł już masz, koncept jest. Znaczy koncept mam. Dobra, i myślisz, że jesteś w stanie na podstawie konceptu zrobić taką analizę? A, znaczy to na pewno była niepełna analiza. Nie? No, a nie jesteś w stanie? Na pewno nie, jeszcze nie bo jeszcze nie jest, nie jest, nie jest wszystko dopracowane. Okej, okay. a kiedy będzie? <głosy> ja mam pojęcia, a kiedy będziesz wiedział? Znaczy, no, ja myślę, że jak zacznę ją uczyć. W pewnym jak skończy się uczucie w dniu 10. Czyli w i... Tak, Życzę się. Ja odpuszczam. <głosy> Za półtora <putę głosy> miesiąca? Dobra, czyli y, to będzie w koniec, koniec marca? Tak. tak no. Dobra. Dobra, elegancko. Bo za miesiąc, czyli pod koniec marca, też mam tu wykład. się przygotować. Dobra, dobra. No to widzimy się. Dobra. Okej, okay. dobra. Co jeszcze? Dawaj. Choć coś, coś od, od siebie, bo ja mam ambicje hmm, ostatnio, że chciałem, yy, chcę zrobić gierkę, tylko że ja mam takie cele, że jak gdyby w naukowej, że chcę Od decyzji gracza, żebym ja bym mógł tam prowadzić przez grę badania jakby na temat różnych e, rzeczy socjologicznych. Że fabuła ma, ma, ma być tak, tak, tak sobie stworzyć fabułę, żeby były pytania i żeby decyzje dawały mi odpowiedź. I żeby tak jak gra, gra, gra ktoś przejdzie gra, to żeby będzie, będzie mógł je żeby wysłać. W formularz. Tak. Tak. czyli coś pewien formularz. E, tak jak na np. w grach Taylor typu walk tam gra Coś tam to okay. jest zrobione tak na grazie, że przechodzisz grę i podowiadujesz się no 50% graczy zrobiło tak, a 50% tak, 80 tak, a 20 tak. To znaczy są decyzje, nie? To znaczy są decyzje, nie? Dobra, no, tak, czyli... To prostą grę, żeby Aha. mieć, e, że to było atrakcyjne dla ludzi, których wypada, żeby poprzez to... Dobra, jak już ludzi Będę badał by ludzi, chorych na cukrzycę. Okej, okay. okej, okay. czyli jak to jest ten gracz? <gry> ja też tego nie wiem, jak to zbadać? A masz jakąś grupę już? Taką konkretną? Właśnie w się, bo ankiety teraz, to jest pewnie podmogisarka jakoś. Chcę zrobić coś takiego, żeby to było rzetelne. jak oni będą to wypełniać, grając, to dowiemy się... Jeśli wtedy się, się zastanawiam, gdzie to mogę nam się w sposób prosty zrozumować, bo ja nie chcę robić 3D, mogę robić 2D, byle właśnie były nie logiczne zależności. Okej, okay. czy słuchaliście kolegni? Dobra, dla kogo to brzmiało interesująco? Kto z was y, wie jak... Y, jak można im jeszcze powiedzieć? Piotr. Kto z was wie jak Piotrkowi pomóc? On poszukuje technicznej osoby, która pomoże mu stworzyć, tak rozumiem, tak technicznie taką grę. To nie musi być jakieś 3D, nie wiadomo co. Y, ale trzeba to technicznie pewnie gdzieś wrzucić na sieć i to stworzyć, zakodować. Hmm? OK. Okej? Pogadamy? Dobra, teraz pogadacie? O, a nie możecie teraz? Czym się z sobą i Okej. Okay. Dobra, co dalej? Jedziemy. Jakiś pytanek, tak? Podobną oktalizą, która ewidentnie Ciebie bardzo interesuje, z którą przedstawiasz... Dzięki. Czy jeszcze polecia, polecał, że tak powiem, gryźć widzę, jak ktoś jest laikiem w tym forum, natomiast chciałby się jakoś zainteresować czymś, tylko żeby nie trałować całego internetu i tuż tak ukierunkować. Sobie. Dobra, a czy znasz stronę Gama Sutra? Właśnie, poznamy. No, no to na Sutra masz tony takich materiałów. Masz różne metodyki, różne mechaniki. Um, albo możemy też na przykład jutro przegadać na periskopie to. Bo jutro y, opowiadam o Game Modern Canvas, czyli takim narzędziu, też jednym z narzędzi do tworzenia. O, której No nie wiem, co jeszcze dograny. Czemu na... teraz? <laughs> Dobry, Dobry. Dobry. Dobry. Dobry. nie teraz? Nie, okej, okay. a jesteś o tym przegadać? Dobra, a jesteście na przykład zaznaczeni na wydarzeniu dzisiejszym? A nie. To zaznaczcie się, to ja tam e, okej, okay. jeżeli jutro nagram, to do końca tygodnia wrzucę ten filmik e, i sobie będziecie mogli sam tą e, linka i obejrzeć. Co wy na to? Okej? Okay. Okay? Dobra, no to W Porządku. Dobra, jedziemy dalej. Coś jeszcze? A czy robiłeś jakąś? Kremu, e, używając tej metody? Czy to jest tak, tak ja że nieświeżo, żeby odkryć, tak dni? E, czy wcześniej pracowałeś nad tymi grami i używając tego oktala, oktalizy? oktalizy? No. E, wiesz co? Ja przerobiłem to, co myśmy do tej pory robili. Przerobiłem e, Maritflict, a Asesina, e, Ten projekt, nad którym pracuję teraz, też to przerobiłem, więc... Znaczy, ale w sensie, przerobiłeś, e, odkryłeś go i przerobiłeś grę swoją, czy, czy ją zacząłeś robić w o? No. Okej, okay, te, które zrobiłem już wcześniej, Yy, przeanalizowałem. Natomiast tą, nad którą pracuję teraz i do której piszę scenariusz, yy, to trochę podciągam te, te moje pomysły po to, żeby te elementy, których brakowało, żeby je uzupełnić trochę. Czy jeszcze jakieś pytania? Mamy, czekajcie, 19.04. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to yy, dziękuję bardzo. Ja jestem Jarosz Elfirowicz. Jeżeli się jeszcze nie znamy na Facebooku, to się poznajmy. E, I co, widzimy się za miesiąc, a za miesiąc porozmawiamy sobie o, e, trochę o trochę gier i trochę o marketingu gier, więc jeżeli ktoś z Was zastanawia się ile w tym jest hajsu, e, to powiemy sobie za miesiąc. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, zapraszamy 24 marca o tej samej porze w tym samym miejscu, kiedy to Grzesiek znowu nam opowie o monetyzacji i o reklamach. A do Ciebie ma, my, może zrobić dźwięk audio, ja Ci to wrzucę bardzo szybko okay, z chyba... tego wystąpienia i wszyscy okay. mogą być jeszcze w tym tygodniu. Okej, okay, dobra, dobra, to możemy... A możemy pogadać o tym za chwilę? Oczywiście. <laughs> Także dziękuję i do zobaczenia. Okay. A to już <laughs> Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu